Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego, kolejny odcinek serialowy, dawno tutaj w Konglomeracie o serialach wam nie opowiadałem, ale no to wynika trochę z tego, że jestem zdemotywowany nikłym zainteresowaniem tymi podcastami o serialach, więc jakoś nie miałem ochoty, aby o serialach, których w sumie oglądam dosyć dużo, Tutaj opowiadać. Poczułem się jednak zmotywowany ostatnio komentarzem, kiedy to jakąś nagrodę za serial, najlepszy serial superbohaterski 2025 roku, zgarnął Peacemaker, i zobaczyłem komentarz, że przy takiej konkurencji no to nie dziwota, że bardzo dobrze, ale że nie dziwota, że przy tak zerowej konkurencji Peacemaker tę statuetkę zgarnął. No i przyznam się szczerze, że jak spojrzałem na konkurencję, w której między innymi znajdowało się Invincible i Gen V, czyli tutaj temat mojej dzisiejszej pogadanki, tego dzisiejszego odcinka, no to coś się we mnie zagotowało, dlatego że ja uważam, że Gen V to jest serial, o którym mówi się zdecydowanie za mało, jak na jego jakość. Ja zrobiłem pierwsze wrażenia, tylko i wyłącznie z tego serialu. Serialu, który dla przypomnienia, jeżeli nie kojarzycie, jest spin-offem chłopaków. Spin-offem The Boys, który składa się z dwóch sezonów i to dwóch sezonów, które są idealnie wkomponowane w sezony chłopaków, a mianowicie akcja sezonu pierwszego rozgrywa się pomiędzy sezonem trzecim i czwartym Chłopaków, a akcja drugiego sezonu Jenwy rozgrywa się po czwartym sezonie, czyli tuż przed finałowym sezonem Chłopaków, który to piąty sezon już wkrótce będziemy mieli okazję oglądać. Także no to też to, że się tutaj pojawiam, no to możecie sobie już planować na przykład nadrobienie Jenwy, bo wydaje mi się, że to będzie ważne. Tym bardziej, że widać już po trailerze tego finałowego sezonu, że my postaci z Gen v dostaniemy. Także 8 kwietnia premiera, bardzo niedługo, szykujcie się do nadrabiania, jeżeli jeszcze nie widzieliście. No a jeżeli nasłuchaliście się, że nie warto, no to ja Wam jednak postaram się opowiedzieć, dlaczego po Gen V warto sięgnąć. Ja wspomniałem o tych pierwszych wrażeniach, że to jest spin-off, który moim zdaniem świetnie wykorzystuje ideę spin-offu. Dlatego, że wiecie, jest trochę tak, że ze spin-offami jest często ciężko, mam wrażenie, dlatego, że twórcy, czy to serialowi, czy nie wiem, komiksowi, no w ogóle, jeżeli bierzemy się za spin-off w dziele kultury, to czasem biorą się się za rozwój świata czy rozszerzonego uniwersum, nie do końca mając pomysł na to, dla kogo jest dane, dla, dana historia jakby targetowana i jak rozwijać, rozwijać to główne uniwersum, jak połączyć to wszystko z tym głównym uniwersum. No i najpierw tym się zajmę i uważam, że z Gen v, świetnie wypada właśnie jako ten serial rozwijający świat chłopaków. I to na kilku różnych poziomach. Z jednej strony jest to serial, który jest w pewien sposób autonomiczny, w tym sensie, że on jest skupiony na studentach Uniwersytetu Godolkina. My tutaj poznajemy grupkę studentów, dzieciaków z mocami, które w pierwszym sezonie zaczynają studiować, albo część z nich już studiuje na Uniwersytecie Godolkina, no tam dochodzi do pewnych krwawych wydarzeń, no i grupka studentów, których znajomy popełnił spektakularne samobójstwo, zaczyna prowadzić pełne, pewne śledztwo, no i wpadają na trop intrygi, która gdzieś tam jest umieszczona prawie, że dosłownie w trzewiach Uniwersytetu Godolkina no i z jednej strony to jest autonomiczna historia w tym sensie że i pierwszy sezon i drugi sezon no one skupiają się na tych naszych bohaterach i dostajemy gdzieś tam puentę w pewien sposób ich historii czy ich drogi ale z drugiej strony właśnie mamy bardzo fajnie to umiejscowione w tym większym świecie i to nie chodzi mi tylko o to, że w Gen V pojawiają się postaci z serialu bo mamy gościnne występy czy czy to samego Homelandera, czy Deepa, pojawia się Black Noir, pojawia się Starlight, w drugim sezonie dosyć ważną rolę odgrywa Sage i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko fajne rzeczy. Ale podoba mi się, jak Gen V jest tematycznie, czy pod kątem budowania historii wplecione w świat chłopaków, dlatego, że w pierwszym sezonie no, kluczowym wątkiem, jak się okazuje, jest wątek pewnego wirusa, który może powodować śmierć subków, śmierć z tych, którzy byli ostrzyknięci niejako fałkom. No i tak, jak jeżeli jesteście z chłopakami na bieżąco, no to wiecie, że wątek tego wirusa był bardzo ważnym wątkiem w czwartym sezonie Chłopaków. No to właśnie bez tego pierwszego sezonu Gen V mogliście nie mieć pełnego obrazu, a z kolei ten drugi sezon skupia się na wątku Marie Moro i na wątkach Tomasa Goldolkina i na wątkach tej fałki 1 i mocy, która ona daje chociażby wiecie w kontekście Homelandera i to jest też bardzo interesująco prowadzone i wpisane w cały ten świat i no, daje nam w ten finał Gen v drugiego sezonu bardzo ciekawy punkt wejścia do sezonu piątego. Ale zanim jakby do tego sobie przejdziemy, no to tak jak mówię, macie ten rozwój świata chłopaków, który jest bardzo na plus, ale no ja uważam, że to co wypada fantastycznie w tym serialu, to jakby ta historia, która jest opowiadana w samym serialu o tych bohaterach w tym świecie, czyli o tych superbohaterach. I tutaj wchodzi ten, ta druga warstwa, o którą zasygnalizowałem, czyli dla kogo jest ta opowieść. Ja o Gen v, szczególnie na etapie pierwszego sezonu, i mam wrażenie, że ten drugi przeszedł trochę bez echa, pewnie między innymi przez to. Bardzo dużo nasłuchałem się o tym, że jest to trochę taka telenowela, że to jest takie young adult, romance i tak dalej, i tak dalej, i y, że tego się oglądać pod tym kątem nie daje. No, ja mam wrażenie, że y, to, to naprawdę trzeba mieć dużo złej woli, żeby y, tylko skupiać się na tych wątkach, które oczywiście są. I wynika to właśnie z tego, że mam wrażenie, że Gen v jest skierowane trochę do innego odbiorcy, nie młodszego odbiorcy, no bo tutaj od razu trzeba wspomnieć, że pod kątem hardkorowości, ilości krwi, flaków, golizny, odjechanych pomysłów, konceptów i jechania po bandzie to mam wrażenie, że Gen V na pewno nie ustępuje chłopakom, a w niektórych pomysłach to na pewno ich przybija. i, i wieście o czym wieście mi na słowo Dość powiedzieć, że tutaj Marie Moro, która jest główną bohaterką tego serialu, no, ma moce, które koncentrują się na władaniu krwią. No i no, jest to wykorzystywane w trakcie tych dwóch sezonów serialu na dziesiątki różnych sposobów i samo to powoduje, że no, krwi nomenomen dostaniemy tutaj pod dostatkiem. Ale faktycznie jest trochę tak, że jest ta historia bardziej telenowelowa, ale ja bym powiedział, że w takim pozytywnym sensie, dlatego, że wszystkie te relacje pomiędzy bohaterami, te wszystkie romanse, dramy pomiędzy nimi i tak dalej, tak one nie są tak naprawdę ważne same w sobie, tylko one mają służyć rozwojowi postaci. I dzięki tym, temu, że nie wiem, jakieś postacie wchodzą w relacje ze sobą, nie wiem, dochodzi do zdrad, dochodzi do jakiejś zmiany frontów itd., itd. No to wszystkie te postaci z tej, z tej grupki naszych studentów, którą poznajemy, będą miały szansę przejść określoną drogę, określoną przemianę, która jest pisana naprawdę fantastycznie. I to widać także na poziomie przeskoku pomiędzy pierwszym a drugim sezonem. No bo pierwszy sezon to jest taki sezon bardzo mocno uczelniany, skupiony właśnie na tej tajemnicy. Tych romansów, tej teen dramy jest jakby bardzo dużo. Ale no to wszystko prowadzi do interesującego finału, który zdawał się przewartościowywać w zasadzie to, co możemy dostać w drugim sezonie no bo w zasadzie ten finał tego pierwszego sezonu jasno nam sugerował, że część naszych bohaterów po prostu bardzo ostro dostała po dupie za to co zrobiła, żeby nie wchodzić tutaj w spoilery a część niejako poszła na współpracę z no czymś co ja mogę nazwać już swobodnie reżimem Homelandera no bo też jeżeli z chłopakami jesteście na bieżąco no to wiecie, że w pewnym momencie Homeland przyjmuje władzę i tak naprawdę zaczyna zaprowadzać swoje porządki. No i ten drugi sezon on właśnie bawi się i rozwija tę ideę tych porządków Homelandera, pokazując to na tej skali mikro. No i to jest też robione w bardzo interesujący sposób, dlatego że wiecie, nagle dostajemy wątek uniwersytecki, który jest rozwinięty w nietuzinkowy sposób jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze mamy wątek na styku słupki i ludzie, czyli wiecie, ten, ten wątek, który gdzieś tam jest cały czas też obecny w chłopakach, tutaj widzimy go w skali mikro, kiedy to te porządki Homelandera sprowadzają się trochę do tego, że ludzcy studenci, studenci czy w ogóle ludzie zaczynają być trochę traktowani jako w zasadzie podludzie, czy podgatunek no bo tym gatunkiem prime są oczywiście nasze słupki. Z drugiej strony widzimy, kiedy nasi superbohaterowie, ci młodzi superbohaterowie, no muszą zmierzyć się z jednej strony z konsekwencjami swoich działań z drugiej strony właśnie widzimy kiedy część tych bohaterów została zmuszona do, do współpracy złamana, a z trzeciej strony widzimy kiedy w tych młodych ludziach rodzi się bunt na zastaną sytuację no i ten drugi sezon Uważam, że jest jeszcze lepszy niż sezon pierwszy. Na pewno jest tutaj mniej tej tindramy, dramy, bo oczywiście ona jest obecna cały czas, ale no, to, to już schodzi na nieco dalszy plan, dlatego że właśnie na pierwszym planie mamy no, intrygę skupioną wokół właśnie tej samoświadomości słupków, wokół mocy Mari Moro, i to jest znów bardzo w nietuzinkowym w sposób ogrywane no bo wiecie to jest ten drugi sezon skupia się bardzo mocno na wątkach dotyczących kontroli, dotyczących właśnie, nie wiem, klasowości, nie wiem, supremacji i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też jest wiele takich scen, czy takich motywów, które były motywami, które, nie wiem, na etapie trzeciego, czwartego sezonu bardzo mocno strigerowały i wkurzyły i doprowadziły wręcz do ses szewskiej pasji część komentariatu na zasadzie, że znowu jakaś lewacka propaganda, czemu tutaj, nie wiem, zrównujecie naszego bohatera homelandera, nie wiem, z jakimiś tam naziolami czy faszystami, dlaczego robicie z prawicowców, po prostu jakichś totalnych oszołomów. No i tutaj ten sezon wchodzi w to jeszcze głębiej pokazując jak właśnie ta jakaś taka ideologia utożsamiana w postaci Homelandera i w jego działaniach jak ona skaża społeczeństwo. Było to widać w, już po, po w tych wcześniejszych trzecim, czwartym sezonie The Boys, no bo tam mieliśmy przecież wiecie te, te różne sceny kiedy to ludzie także obracali się przeciwko przeciwko, nie wiem, korporacjom trochę tak, jak to Homelander sobie zaplanował. Tutaj widzimy to w jeszcze jakby rozwinięte i ta mikroskala pokazuje, powoduje, że to jest jeszcze bardziej widoczne. No i ja wam powiem, że ja nie jestem w stanie trochę zrozumieć jakby krytycznych opinii, czy, czy takich opinii, że to jest serial niewarty uwagi, bo ja uważam, że on robi wiele rzeczy dużo lepiej, nie tylko niż wspomniany wcześniej Peacemaker, ale wręcz robi dużo lepiej niż ostatnie te dwa sezony chłopaków, szczególnie czwarty sezon. Ja nie jestem fanem czwartego sezonu tej, tej głównej serii, nie za bardzo mi się podobało to, co tam dostaliśmy, ale ja w ogóle mam do chłopaków stosunek dosyć ambiwalentny, dlatego że mam wrażenie, że to jest serial bardzo nierówny i są sezony i są wątki, które są kapitalne, a są sezony i wątki, które... No, są e, dość powiedzieć kontrowersyjne czy dyskusyjne. Gen v na tym etapie, przez to, że ma tylko te dwa sezony, mam wrażenie, że jest dużo spójniejszy tematycznie, dużo lepiej prowadzi nam rozwój postaci. Ta dynamika pomiędzy relacji, pomiędzy postaciami, jest naprawdę fajna, i w momencie, kiedy nie wiem, dochodzi do zdrad, czy zmiany frontu w postaci, czy do jakichś dramatycznych decyzji, ważących ważący w zasadzie na życiu i śmierci konkretnych bohaterów, no to wypada tutaj to fantastycznie podoba mi się motywacja w ogóle bohaterów i podoba mi się trochę to, że w zasadzie cały ten serial jest o takim dochodzeniu do buntu i do samoświadomości młodych ludzi, no bo ja mam wrażenie, że znów chłopaki są serialem politycznym i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale właśnie Gen V pokazuje jak ten bunt może się rodzić także w tych młodych ludziach, którzy mogą być katalizatorem zmiany. I tutaj twórcy zdają się pokazywać, że dosłownie ta ekipa z Gen -V może być katalizatorem zmiany. Jestem bardzo ciekaw, jak to zostanie rozwinięte i ograne w piątym sezonie, no bo wydaje się, że fabularnie tutaj te wątki będą musiały być fundamentalne dla piątego sezonu, no a z drugiej strony właśnie zastanawiam się, na ile twórcy pokuszą się o to, aby wiecie, nie tłumaczyć na przykład ludziom, którzy po Gen -V nie sięgnęli, co, co tam się działo? Tak, no, uważam, że to wypada bardzo dobrze, ale no, tutaj to są te górnolotne, wiecie, te aspekty społeczne, polityczne to są te górnolotne rzeczy, ale trzeba pamiętać, że Gen v i chłopaki to jest też telewizja niegrzeczna, niepoprawna, jadąca po bandzie no i tutaj to wszystko także dostaniemy bo wiecie z jednej strony mamy dużo odjechanych i takich naprawdę jadących po bandzie pomysłów których, które zaimplementowane na studiach czy, czy w trakcie życia studenckiego tych młodych ludzi no to wiecie jeszcze są podkręcone tym że mamy do czynienia z młodymi ludźmi którzy no generalnie robią szalone rzeczy a jeżeli mają jeszcze jakieś super moce no to w ogóle potrafią jeszcze to podkręcać. Kręcić do 11. Także jest krwawo, jest niepoprawnie, ale to, co też uważam, że ciągnie cały ten serial bardzo mocno, to to jaką ekipę bohaterów udało się tutaj wykreować i to jest na przykład też coś, co uważam, że Gen v robi o niebo lepiej niż Peacemaker, bo w Peacemakerze ja narzekałem na to, że ja nie jestem w stanie z naszym głównym bohaterem, Chrisem się utożsamiać czy empatyzować, bo to jest po prostu kawał zła masa i pomimo tego, że ja mogę zrozumieć dlaczego on jest postacią taką, jaką jest, dlaczego jest tak Jakim złamasem, ile przeszedł ze strony ojca, i tak dalej, tak dalej, no to, to ja nie kupuję go jako postaci pozytywnej, bo ta jego przemiana jest dla mnie niespecjalnie wiarygodna. I co więcej, i co gorsze, ja mam wrażenie, że ta grupka bohaterów tych połamanych postaci wokół krisa też w pismakerze odsyłam tutaj do naszej dyskusji z Sevem, no, jest pisana w taki sposób, że ja naprawdę nie byłem w stanie ani ich polubić, ani właśnie im kibicować, a tutaj pomimo tego, że mamy właśnie sporo tej teen-dramy, to w zasadzie wszyscy bohaterowie są jacyś, są fajni, są interesujący, mają ciekawe moce, ciekawe dylematy, w interesujący sposób się nie wiem, uczą zmieniają, podejmują decyzje, uczą się żyć z konsekwencjami określonych decyzji i to wypada świetnie I to wypada świetnie i na poziomie scenariuszowym, ale też wypada bardzo dobrze aktorsko. No, cała ta główna ekipa, między innymi na czele z Jess Sinclair i Lizzie Broadway, czyli z Mari Moro i Emma Meyer, oni mają fantastyczną chemię i są naprawdę perfekcyjnie grani i to ciągnie właśnie w górę całą tę opowieść, bo no nie wiem, dość powiedzieć, że Emma Mayer to jest postać, która w zasadzie ma moc, która się wydaje trochę głupawa, bo ona się może zmniejszać lub powiększać tylko jak sama mówi no niewiele może z tym zrobić ale fantastycznie jest wpisana jako postać z określonym dylematem, no bo w zasadzie okazuje się, że te jej moce są bardzo mocno rozchwiane co ma związek z jej poczuciem własnej wartości i to poczucie własnej wartości czy w ogóle tożsamość własna to jest w ogóle też wątek który w się bardzo ciekawie przewija co znów jeżeli to jest serial dla trochę młodszego odbiorcy i skupiony właśnie gdzieś tam na młodych ludziach no to ma totalnie sens ale Emma Mayer to jest po prostu takie serce całkowicie całej tej naszej ekipy, że no, kiedy ona ma parę takich momentów, szczególnie w drugim sezonie, gdzie ma okazję się wykazać no to po prostu standing ovation a w zasadzie każda z postaci w tym serialu ma jakiś moment, w którym może błysnąć, może się wykazać a twórcy właśnie dają im czasem rzeczy niełatwe do zagrania, no bo nie wiem, mamy też postać Jordana Lee to jest postać, która może być raz kobietą, raz mężczyzną no i moment na przykład, w którym oni są kontrolowani przez pewną postać i muszą działać niejako wbrew sobie, czy w ogóle cały ten wątek kontroli, który jest tak silny w drugim sezonie, no wypada to rewelacyjnie. Także, no ja nie chcę się już tutaj dłużej rozgadywać. Uważam, że naprawdę sprowadzanie Gen V do jakiejś teen Tindramy dla dzieciaków jest dużym błędem. Jeżeli na przykład nie sięgnęliście po ten serial, a lubicie chłopaków, no to powinniście koniecznie przed tym piątym sezonem go sobie nadrobić, bo nie dość, że zakładam, dostaniecie sporo kontekstu przed finałowym sezonem, to naprawdę dostaniecie dwa sezony kapitalnej telewizji no, z wieloma fajnymi patentami, ciekawymi bohaterami, odjechanymi żartami, no dość powiedzieć, że żart z zelonym maskiem z drugiego sezonu, no to ja mam cały czas w głowie i po prostu jak sobie tylko przypomnę, to od razu jestem spłakany. Bardzo, bardzo Wam ten serial polecam i mam nadzieję, że jeżeli nie czuliście się zachęceni, aby po niego sięgnąć, no to moja opinia trochę zmieniła. No i cóż, ode mnie na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, jeżeli po ten serial sięgnęliście, czy go lubicie, czy nie. I...